Wam serdecznie, mam na imię Zosia, jestem alkoholiczką. Ja tak na początku od razu podziękuję Waszej grupie za zaproszenie mnie, że mam zaszczyt podzielić się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w kroku drugim. Nie ukrywam, że mam tremę, ale za każdym razem ta trema mnie na początku jest ze mną. Ok, to zacznę od początku, zacznę od kroku drugiego które zostało przeczytane. Ja jeszcze raz sobie pozwolę przeczytać. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przewrócić nam zdrowy rozsądek. I ten krok mówi mi o sile wyższej i mówi mi o zdrowym rozsądku. Cały całej nie mówi mi o tym, że ja mam szukać tego Boga, bo, bo wtedy ja nie chciałam szukać Boga. A tego Boga, którego znałam, tego nie chciałam. Ale też bardzo ważną rzeczą, którą teraz się skupiam, to jest właśnie ten zdrowy rozsądek. Co on dla mnie znaczy, ten zdrowy rozsądek? Yy, tak rozbierając ten zdrowy rozsądek, to przedtem jak piłam, to pewno miałam niezdrowy rozsądek, czyli byłam, yy, te moje myśli były chore, te moje działania były chore. I może zacznę od tego, że się podzielę, jaka byłam z tym moim szaleństwie, bo ten zdrowy rozsądek to już jest takie... Yy, trochę zdrowie psychiczne, a przy tym byłam naprawdę szalona w tej postępującej, podstępnej chorobie, na jaką zapadłam, na chorobę alkoholową. I tak rozpoznając siebie od początku, jak to u mnie się zadziało, to ja jako dziecko gdzieś się mocno już zaczęłam skupiać na sobie, ale byłam takim normalnym dzieckiem. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, czyli nas dużo było, dziewczyn w domu, jeden braciszek i ja już tam jako dziecko byłam takim zagubionym, brzydkim kaczątkiem, tak się czułam pierwszym takim moim doświadczeniem, które od razu siebie nie polubiłam, to jak usłyszałam, jak moja mama mi powiedziała, bo ja pochodzę z bliźniaków, że rozpoznawała mnie potem jak mnie dotykała, bo ja byłam taka owłosiona a ja z tym moim niezdrowym rozsądkiem, z tym moim chorym myśleniem wyobraziłam siebie jako taką małpkę. I już się czułam inna. I ta trauma Zosia, małe dziecko jako małpka, bardzo długo mnie towarzyszyła. Potem jak zobaczyłam, że mam z nami na plecach takie dość spore, to już całkiem siebie przestałam lubić. Że ja to małpku pewnie byłam. I to takie moje pierwsze doświadczenie z tej mojego... Yy, Szaleństwa w głowie, że byłam inna, że siebie nie akceptowałam, że czułam, że nikt mnie nie lubi. Ja nie chciałam z moimi siostrami, braćmi przybywać, bo od początku się nie dogadywałam, więc ja sobie ten świat po swojemu tam kroiłam i, i, i, i tworzyłam. Pamiętam, jak poszłam na pierwszą dyskotekę. I, I to w pamięci do tej pory sobie przypominam, jak ja się czułam na tej pierwszej dyskotece. Ja byłam takim wolnym dzieckiem. Nie pamiętam, ile lat miałam. Ale ta muzyka, to otoczenie, ja pierwszy raz się tak poczułam sama ze sobą dobrze, na trzeźwo. I po raz ostatni tak się poczułam sama ze sobą dobrze, na trzeźwo. To była ostatnie raz w życiu, liczyłam czułam się naprawdę świetnie. Potem już było całkiem inaczej. Pojawił się alkohol i ten alkohol sprawiał to, że już byłam też szalona. Yy. Te lata panieńskie przeszły, przyszło małżeństwo. W międzyczasie były inne traumy, które przeżywałam jako nastolatka, jako już podlotek, więc te traumy były bardzo mocne, silne, które mi też wypaczały moje myślenie, to takie zdrowe myślenie. Nie umiałam sobie radzić z emocjami, z uczuciami i znalazłam to lekarstwo. Jedyne lekarstwo, które mi przynosi ulgę i, i to, to bym mogła nazwać to jako... Takie przebudzenie duchowe w postaci tego alkoholu. Bo ja wtedy siebie akceptowałam w 100%. I, i... Ale nie wiedziałam, że to jest złe. Alkohol. W domu nie było problemu z alkoholem. Przynajmniej ja na początku nie wiedziałam. Potem się dowiedziałam, że mój tata też miał problem. Ale to było skrzętnie ukrywane przed nami wszystkimi. I, i teraz jak byłam dorosłym dzieckiem, to gdzieś to usłyszałam, że takie problemy były. A potem przychodziły te wszystkie wspomnienia z dzieciństwa, bo ja dzieciństwa nie pamiętałam do początku, gdy zaczęłam pracować na programie. I nawet za pierwszym razem, jak przepracowywałam program, ja nie pamiętałam dzieciństwa. To było wymazane. Bo tam były te traumy, których ja nie chciałam pamiętać. A alkohol dawał mi ulgę. No i piłam tak, jak, tak jak piłam. Ponosiłam konsekwencje. Najbardziej no takie widoczne moje szaleństwo to było, gdy już miałam dzieci. I pamiętam, że po to, co pamiętam tak dokładnie, jak dzieci nie poskładały swoich ubranek, to ja w tym szaleństwie, w tej takiej obsesji, że jest bałagan nieposkładane, ja potrafiłam wszystko szaf wywalać w takim szale, krzyczeć na nich, a potem razem z nimi składać te ubranka. To bardzo mocno pamiętam, bo to mi dzieci potem przypomniały, jak ja postępowałam. Potem ten alkohol był u mnie już bardzo często i, i, i to było takie regularne już moje picie. I za każdym razem, jak coś zrobiłam y, fajnego, to siebie wynagradzałam alkoholem. Jak zrobiłam coś, miałam sytuację przykrą, to wynagradzałam, czy tam y, koiłam te nerwy i ból też alkoholem. To, to już było nienormalne, bo ja już go używałam codziennie. To też było to takie moje rozwiązanie. Potem, gdy już ten alkohol tak przybrał mocno na sile, że y, ja już piłam codziennie, Wpadam na genialny pomysł, że aby przerwać to picie, to ja wyjadę na dwa dni, gdzieś się zamknę w jakimś tam domku i ja będę odpoczywała i ja nie będę piła. Ja bardzo chciałam nie pić tego dnia. Tylko, że ja zapomniałam, że ja biorę ze sobą swoją szaloną głowę. Oburzyłam się jeszcze swoimi papierkami, dokumentami, że będę tam prowadziła te wszystkie zaległości, które miałam. Ja naprawdę nie chciałam pić. Ale, tylko znalazłam się w tym domu. Pierwsze, co zrobiłam, to poszłam sobie, kupiłam flaszkę. A potem poszłam sobie, kupiłam następną flaszkę. A potem znowu sobie poszłam, kupiłam następną flaszkę. A potem taka zdegradowana, małżonek po mnie przyjechał i ja w tym szaleństwie przecież ja wszystko robiłam, żeby nie pić. Nie potrafiłam tej karuzeli zatrzymać. Potem przyszły konsekwencje zdrowotne, bo to one mnie zmusiły do tego, że coś musiałam ze sobą zrobić. Pamiętam, że pierwszym razem znalazłam się na pogotowiu i tam stwierdzili jakieś ostre zapalenie miałam w brzuchu i koniecznie mnie chcieli zostawić już na szpital. Byłam w opokalnym stanie, bo też był jakiś ciąg bodajże dwuletni I ja tak bardzo nie chciałam tam zostać. Ta moja szalona głowa mówiła, że jak zostanę, to ja się nie napiję wódki ale gdzieś jakoś przekonali mnie, żebym została i tam się okazało, że jestem poważnie chora, mam raka i ja po prostu już umieram. Wiecie, i to nie było straszna wiadomość dla mnie wtedy. Ta moja głowa dalej pracowała, że ja w tym szaleństwie dalej szukałam rozwiązania, że jak wrócę do domu, to ja będę piła. Mnie rak nie zatrzymał. jak wróciłam do domu, to po jakimś czasie znowu sięgnęłam po alkohol. Że ja tego raka zapiję. Bo gdzieś coś takiego usłyszałam i byłam przekonana, że on mi pomoże. <grych> I to się już wtedy zaczęło. Ciąg pięcioletni i regularne w szpitale. Wiecie, I w tej obsesji, w tym, że ja już widziałam, że to ze mną nie tak, byłam dalej przekonana, że ja sobie sama poradzę. Ja słyszałam już o wspólnocie AA. Tylko usłyszałam, że to jest wspólnota anonimowych alkoholików. Ja sobie wyobraziłam i byłam też przekonana, że jak anonimowi alkoholicy, to oni tam pokryją mu piją. To po co ja tam pójdę? Potem jak poszłam na swój meeting pierwszy, zostałam zaprowadzona podstępem, to usłyszałam te doświadczenia i tak sobie pomyślałam, no ale byłam przekonana, że ja tam w ogóle nie pasuję. Bo ja jeszcze miałam dom, jeszcze miałam rodzinę, jeszcze miałam samochód w garażu, jeszcze miałam firmę. A oni tam nic nie mają. To, to, jeszcze, to nie dla mnie. Ja tam w ogóle nie pasuję. I wyszłam z tego meetingu i poszłam dalej pić. Ponosiłam następne konsekwencje i takie naj, yy, najbardziej coś by tak, nie wiem, zdrowego człowieka by telepnęło, no nie? A mnie w tym moim szaleństwie nie telepnęło. Yy. Pojawiła się u mnie marskość wątroby. I potem regularnie, co miesiąc byłam w szpitalu. I za każdym razem, jak wracałam z tego szpitala, to ja piłam. Byłam w zakładzie zamkniętym w radycznicy z majeczeniem alkoholowym. I tam byłam przekonana, że już nie chcę pić. I wraz po tych moich doświadczeniach wróciłam z tego szpitala i ja poszłam dalej pić. I tak jak w Wielkiej Księdzy pisze, że jak to dziecko y, wie, że się poparzy, ale tą rękę dalej kładam na tym rozżarzonym plasze. To tak jakbym chciała z ten ból, ten, y, to co się ze mną działo. Y, głowa mi boli, zamierzam śpiegułkę, to ja waliłam jeszcze młotkiem w głowę, żeby, żeby mi przestała boleć, a to wcale nie działało. Wszystkie te przekonania, nawet... Y, y, y, w Wielkiej Księdze pisze w tym rozwiązaniu, że ja miałam zostawić te wszystkie przekonania. Wiecie, jak ja już wróciłam na meeting, to ja już nie musiałam ani nikogo przekonywać, ani siebie przekonywać. Ja już wiedziałam, że jak ja nie zostanę na tej sali mityngowej, to ja umrę. I do tego wszystkiego co, mnie, co, co miałam, co, co mnie spotkało, najbardziej mi przekonał sam alkohol. Że ja nie przeżyję następnej nocy, jak ja nic ze sobą nie zrobię. Ale jak przyszłam na ten następny mityk, już pokonana przez alkohol, dopiero do mnie zaczęło docierać. Że to miejsce, ci ludzie, co są, to ja mam zostawić te swoje stare przekonania, które miałam i mam ich w końcu posłuchać. I tak zrobiłam. Nie wierzyłam jeszcze, że mnie to pomoże, czy nie. Ale miałam nadzieję, że może do mnie to kiedyś przyjdzie. I krok drugi mówi właśnie o tym, że yy, zdrowy rozsądek ma przyjść na miejsce tego chorego, tej mojej chorej głowy. I pokonana całkiem przez alkohol, pokonana przez moje postępowanie w tym szaleństwie, w końcu do, do mnie dotarło, że jak ja Teraz nic nie zrobię, jak ja nie uwierzę, chociaż chociaż trochę, bo ja już siły żyć nie miałam z, tym, co, z tymi moimi przekonaniami. Ja miałam poszukać tej siły i tą siłę zaczęłam szukać we wspólnocie, a na tym meetingu przyszłam zdegradowana, rozwalona po tych moich ciągach, po tym moim piciu, i przyszłam w końcu posłuchać w pokorze, co oni mają do powiedzenia. Ten cały proces, na początku rozumiałam, że mam szukać tej siły wyższej, a się okazało, że nie, ja mam po prostu wyciągnąć batę z uszu, włożyć do buzi i słuchać. Po jakimś czasie doświadczałam właśnie, czym jest ta moja ta siła wyższa. I ona się zadziała już w tym miejscu, w tym szpitalu, gdzie lekarz do mnie poczekł i powiedział, Pani Zofio, jeżeli Pani chce pomocy, my Pani pomożemy, tylko niech Pani o tym powie. A ja się mocno obraziłam na tego lekarza jak on mógł przy tych wszystkich ludziach, pacjentach tak do mnie mówić. Przecież on mnie powinien zaprosić do pokoju, do gabinetu, yy, zrobić mi herbatkę i może byśmy porozmawiali o tym problemie. Tak, Taka byłam chora jeszcze wtedy. <grych> Bardzo długo miałam urazę do tego lekarza. On mnie na dywan czerwony nie zaprosił i nie poinformował, że ja mam problem z alkoholem. A ja już wiedziałam wtedy, że ze mną coś jest nie tak. Tylko nie wiedziałam, jak mam to zrobić, od czego zacząć. Ale wtedy głowa nie, nie szukała rozwiązania. Ja wtedy szukałam rozwiązania, co mam zrobić, żeby się wyrwać z tego szpitala i pójść się napić. Umierałam przed tymi drzwiami, bo jeszcze mnie Pani chciała sprawdzić przed działem zamkniętym, czy ja na pewno chcę iść zostać w tym szpitalu, bo jeszcze miałam promilę w, krwi, w powietrzu. To powiedziała, dwie godziny Pani tu chodzisz i dopiero Panią przyjmiemy. Ja pamiętam, że wtedy to ja byłam mm, tak zdegradowana, tak się poddałam, że ja chodziłam te dwie godziny i zrobiłam wszystko, żeby mi ona przyjęła. A jak mnie przyjęła, to ja, jak się położyłam na łóżku, to ja już nie chciałam nikogo znać. Ja się już wtedy poczułam zaopiekowana. I tą siłą wyższą to była ta Pani, która mnie przyjęła, która próbowała, czy ja na pewno chcę trafić do tego zakładu. I już wtedy yy, ta siła wyższa już u mnie była, tylko ja jeszcze ją namacalnie musiałam podotykać. I, a, a teraz mogę ją ponazywać, bo wtedy jej nie nazywałam w ten sposób. I tej siły dostawałam, za każdym razem dostawałam, jak już wiedziałam, że ja chcę zmienić coś. A pierwsze, co miałam zmienić, to swoje te przekonania, że ja sobie sama poradzę, że ja wiem lepiej. Moja choroba to jest, yy, że ja wiem a jeszcze lepiej nad tym wszystkim pracowałam i pracuję do tej pory bo, bo te wszystkie moje cechy charakteru to one są, jeszcze czasami są za bardzo do góry podniesione czyli są jeszcze w pysze że jestem naj albo jestem najgorsza, albo jestem najlepsza wiem nad czym mam pracować i, i tak robię każdego dnia wstaję rano proszę o ten trzeźwy dzień Proszę o pokierowanie moimi myślami i żebym była użyteczna dla innych. Tak robię każdego ranka. Potem czytam to, co mam zadane od iluś tam lat. Te sugestie wykonuję. Dzwonię do dziewczyn. A wieczorem dziękuję za ten wspaniały dzień. Czy on jest trudny, czy on jest nietrudny, czy on jest z przeszkodami, czy on jest nie po mojemu. Ja dziękuję, że go przeżyłam po trzeźwemu i że mam tą świadomość wieczorem przy tym obrachunku y, moralnym, jaka byłam, co zrobiłam, w czym mam jeszcze popracować. I tak jak y, jest napisane też w, w tym rozdziale My Agnostycy, że dane mi to będzie, znajdę tą siłę, jak będę się y, stosowała do tych prostych zasad duchowych, które mam wykonywać. A zasady duchowe dla mnie, w, tak jak wtedy rozumiałam, to miałam pójść na meeting. Miałam słuchać, miałam y, zapytać się, czy mogę w czymś pomóc. I miałam rozmawiać z drugim alkoholikiem. To były te zasady duchowe. Czyli pójść na meeting, rozmawiać z drugim alkoholikiem. Abym się... Y... Ja szukałam takiego miejsca, w którym mnie zaakceptują. I, I tam znalazłam to. To może tyle do kroku drugiego.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 Tradycja druga, mówimy o, też o tej sile wyższej, o, o tym Bogu. Hmm. Najbardziej rozumiem to przez te pytania, które są w naszej ulotce 12 tradycji ilustrowane i jeszcze są 12 pytań do tradycji. I z tych pytań korzystam, bo one mnie mówią, o czym jest ta tradycja. I zacznę od pierwszego pytania, które z, m, napisałam sobie. Czy ja krytykuję osoby pełniące rozmaite służby na grupie? Czy też ufam im i udzielam swego wsparcia? Jak odnoszę się do nowicjuszy, a jak do weteranów? Czy ja krytykuję osoby pełniące rozmaite służby? Głośno, chyba nie. Po cicho, tak. <grytanie> Czyli moja głowa też pracuje na meetingu i na tych meetingach roboczych. Nie zawsze mam takie same zdanie, mam inne zdanie. Na początku nie potrafiłam tego zdania nawet wyrazić, bo, bo się bałam, co o mnie pomyślą, że może ja coś głupiego powiem. Więc na początku na, we wspólnocie to siedziałam jak ta mysz pod miotłą i się tylko przyglądałam, słuchałam, o czym oni rozmawiają. Wtedy też nie krytykowałam, bo nie rozumiałam. Jak tak o tym mówią, pewnie tak ma być. Czy im ufałam? Na pewno. Bo ja tego i tak nie rozumiałam. Jak była potrzeba pójść zanieść ulotki, no to szłam, roznosiłam ulotki. Jak trzeba było pełnić służbę herbatkową, no to to robiłam. Nawet ta służba herbatkowa zatrzymała mnie we wspólnocie i, i jestem bardzo wdzięczna za, za taką służbę na początku, bo ja tylko tyle potrafiłam zrobić. I to też na początku nosiłam herbatę po jednej szklance, żeby nie porozlewać tam kawę, bo mi się jeszcze ręce trzęsły. Ale byłam wdzięczna, że już jako zdegradowana totalnie, nic nie wartościowa, bo wtedy tak o sobie myślałam, że mogę tym osobom przynieść, podać kawę. I, i zobaczyć ten nich uśmiech. To było też taka wdzięczność za to, gdzie siebie zaczęłam akceptować, więc służby mi uratowały życie, bo mi zatrzymały we wspólnocie. Kiedyś byłam na... W ciekawości poszłam na tę Poszłam z ciekawości, bo na mitingu usłyszałam, na mitingu roboczym, że tam się o coś pokłócili, ale i też było, że integrupa, że trzeba pójść. Y, służebni, którzy tam pełnią służbę, to y, dobrze by było, gdyby na tej integrupie byli. Ja nie wiedziałam, co to jest, więc z ciekawości poszłam na tą integrupę. Y, nie wiem, ja miałam chyba z pół roku trzeźwości wtedy. Y, będąc tam, usłyszałam wielki taki hałas, kłócą się, nie wiem o co, jest głośno, ale oni się wszyscy uśmiechają. Mimo tych kłótni, zaraz po sobie chodzę i się klepią po sobie. Mówię, okej. Okay. Ale ta kłótnia gdzieś się tak szybko skończyła, nie wiedziałam o co chodzi, więc na następną intergrupę też poleciałam zobaczyć jak to się skończyło. <grych> I już pory zostałam na intergrupie. Chodziłam za każdym razem jak było. Bo tam też zobaczyłam inne oblicze yy, grupy że mimo to tej mojej degradacji fizycznej, umysłowej i, i psychicznej, jednak tam na tej grupie jakoś się wszyscy dogadujemy. I na koniec trzymamy się za ręce, żegnamy się i wychodzimy. Jak się odnoszę do nowicjuszy? Jak nowicjusz przychodzi na grupę, to jest święto na grupie. Czy on jest pod wpływem alkoholu, czy nie, Dzisiaj nie, nie robi na mnie to wrażenia. Mówi, mówię o tym, proszę wtedy, że jak jesteś pod wpływem alkoholu, dobrze by było, gdybyś nie zabierał głosu, ale po go możesz tu z nami stanąć i, i możemy rozmawiać. Kiedyś się strasznie tego bałam. Yy. Następne takie pytanie. Czy można na mnie całkowicie polegać? Nawet w kwestii dochowania tajemnicy, gdy chodzi o niesienie posłania. na początku tak, byłam wszędzie, bo tam zauważyłam, że jak mnie klepią po ramieniu, to, to mi się to podobało, więc ja budowałam tą swoją wartość i byłam wszędzie, gdzie mnie tam zapraszano. Pamiętam, że na pierwszym spikerkę, na którą mnie zaprosili, to odmówiłam jej. Ze strachu. Bo co ja o sobie powiem? Ja jeszcze nie byłam na spikerkach innych, więc nie wiedziałam, jak to się robi. Byłam jeszcze wtedy przestraszona trochę, więc odmówiłam pierwszej spikerki. Ale to była pierwszy raz i już następne. Korzystałam z tego, bo wiedziałam, że ja mam nieść to rozwiązanie inne mówiąc, jak u mnie to było i, i po to jestem w tej, w tej wspólnocie. I po to dostałam rozwiązanie, abym siedziała w domu i, i trzeźwała po swojemu. I lubiłam chodzić do mopsów, do gopsów, na informacyjne. Też brałam w tym czynny udział. Czy podejmuję się zrobienia czegoś w AA głównie po to, żeby zostać docenione, czy oczekuję pochwały za swoje pomysły? To już na to pytanie odpowiedziałam sobie. <laughs> czy gdy uczestniczę w grupach dyskusyjnych, to uparcie obstaje przy swoim, czy też potrafię ustąpić i uznać decyzję sumienia grupy i podporządkowując jej w działaniu. Hmm. Pamiętam taką sytuację na naszej grupie, gdy sumienie grupy miało się zabrać, wtedy weszło czwarte wydanie Wielkiej Księgi, zmienione te kroki i taka była myśl, że może byśmy to wprowadzili na naszej grupie. Jakoś się tak zdarzyło, że sumienie było, się zebrało tak jakoś szybko. Słyszałam nawet, że jakoś tak telefonicznie się pozjeżdżali. Nawet ci, co nie chodzą na grupy, jeśli się pozjeżdżali i oni będą sumieniem grupy, będą ustalać, żeby to nie przeszło. Mnie wtedy nie było i miałam pretensje do nich wszystkich. Miałam żal, mówiłam o tym głośno, że, że jak to tak. Jeden z przyjaciół do mnie poczet starszy starzem w trzeźwości i Zosiu, zostaw to na razie, tak, to tak ma być przyjdzie na to czas. No i faktycznie, że po roku czasu w sumienie grupy po raz kolejny się tam zebrało. Już wszyscy jednym głosem mówiliśmy, że tak, będziemy czytać Wielką Księgę Czwartego Wydania i te kroky, kroki pozmieniane. I do tej pory tak się dzieje. Czasami grupa ma jakieś pomysły była taka propozycja, żebyśmy z kaperusza na przykład yy, y, dali księdzu w y, jakiś tam witrasz czy namszy i nie pamiętam o co tam poszło. I, i też wtedy ja y, nie miałam na to zgody, też głośno o tym powiedziałam, że, że to nie jest nasz główny cel. I, ale już wtedy, y, bo ja byłam bardzo zanikniona w takich działaniu, żeby powiedzieć głośno swoje zdanie, i pamiętam, że to mnie też dużo kosztowało takiej odwagi i emocji, co mi potem pokazało, że, że o takie rzeczy trzeba głośno mówić, bo, bo niektórzy nie wiedzą, po co ten jest... Bo się czasem nie mówię, do czego ten kaperusz służy. A jak się mówi, to jednak... to, Bo ksiądz przyszedł, poprosił, no nie? Trzeba po prostu przypominać, po co ten kapelusz jest. I staram się o tym też mówić. Może nie zawsze, może nie, niezbyt głośno, ale kapelusz to jest tylko do tego, abyśmy mogli nieść, nieść tą pomoc potrzebującym. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, bo ja lubię mówić jeszcze, jak nie mam tremy. Ile mam czasu jeszcze? Halo? Spokojnie. Okej, okay, dzięki. Już się przestraszyłam, że ja mówię do siebie. <laughs> Okej. Okay. Następne mam takie pytanie mm, związane z zaufanymi sługami i krwiającym diakonie. Gdzieś to kiedyś usłyszałam i tak nie wiedziałam o co chodzi. Kto to jest taki? Yy, I potem to myliłam. Yy. W Wielkiej Księdze w 12 na 12 jest napisane wyraźnie, tak jak przeczytałam to raz, drugi dopiero zrozumiałam o co chodzi i czym się różnią te osoby i, i czy takie osoby spotykam. No tak, no spotykam takie osoby na grupach. Yy, oni też po co są. Yy, przy, jak się przyglądam, to się modlę taki proszę mego stwórcy, żebym ja taka nie była. <grym> yy, bo, bo mnie też może to grozić. Ale i też się przyglądam tym zaufanym sługom. Mają ileś tam naście lat y, czyźwości w służbach wszystkich i siedzą y, naprawdę gdzieś tam w kątku, wsłuch wsłuchują się w ten meeting i, i czekają, kiedy my poprosimy o pomoc. I jak prosimy, to są, pomagają. I, i to jest takie, y, są takie perełki, ja bardzo lubię na takie osoby przyglądać tam, jak, jak w ogóle na tej grupie się zachowuje, jak, jest, jak ta pokora jest. Y, y, y. No i właśnie, to dążenie do doskonałości. Y Mogę się o to, żebym taka była. A Bóg y pokaże mi, czy będę taka, czy nie. Bóg jak Bóg, ale ja sama. Y Co robimy, jak są takie osoby, którzy y chcą trzymać władzę? Sumienie grupy. Świecie miłujący Bóg, decyzja grupy. Mimo to, że takie osoby gdzieś tam y, próbują coś narzucić, y, fajnie, że mamy tą tradycję, która mówi wyraźnie o tym, że to my decydujemy, jak chcemy, żeby to było. Też jest bardzo ważne, że jeżeli jakikolwiek temat, czy problem, czy jakąś decyzję, czy jakąś zmianę chcemy podjąć, aby ta zmiana była dotąd rozmawiana na tych mityngach roboczych, aż będziemy jednomyślni. Yy. Gdy moje zdanie się różni od innych, a jest decyzja taka podjęta przez sumienie grupy, ja już nie dyskutuję wtedy. Ja biorę, ufam decyzję grupy i biorę zakasam rękawy i robię to, co oni mówią. Bo ja tak przyglądając się nawet i w swoim domu, no nie? Kto rządził w domu? Ja rządziłam w domu. Czy był spokój? Nie było. Wiecie, i na, w grupie AA, na, na mityngach, na grupie y, tradycję umiem przestrzegać. Najtrudniej by było przyjeść ją do domu. Ja dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że tradycja, nie mam jej służyć po to, żebym ja tylko na grupie ją y, y, używała, ale ja mam właśnie tą tradycję wnieść do domu i w domu być tą łagodniejszą Zosią, mamą, babcią i, i żoną. Że nie jestem ja najważniejsza. Że moje decyzje nie są najważniejsze i nie są najlepsze. Tradycja pierwsza. Tradycje są po to nam dane we wspólnocie. Mówią nam wyraźnie i sugerują, czego mamy nie robić, żeby ta wspólnota się nie rozwaliła. I to samo jest w domu. Czego ja mam w domu nie robić, żeby ten dom się też nie rozwalił. I to jest przycudne. Tylko najtrudniej mi było to do domu przynieść. Najtrudniej. Bo nie wiedziałam, od czego nawet zacząć. Bo moje jeszcze to ego i szalające ja jeszcze w domu gdzieś się rozpychało łokciami. Ale zmieniając się w programie, czyli jak mi program zmieniał, jak ja zauważałam, że moje cechy charakteru, które były za bardzo wybojałe, ja ich zaczęłam trochę temperować, czyli zmieniać, nie używać, to i trochę się w domu zaczęło zmieniać. Pamiętam, że ja z moim mężem nie mogłam nigdy wsiąść do rozmowy i jakiś temat przygadać. Dzisiaj jest mnie też bardzo trudno przygadywać tematy, bo, bo we mnie już jest emocja, ale ja mam w pokorze słuchać, co on, ma, co on mówi. Przedtem było inaczej, bo małżonek mówił, a ja mówiłam nie, jeśli nie wiedziałam, o co chodzi i nawet go nie słuchałam dalej. Jak zobaczyłam, że, że ja tutaj już na początku popełniam błędy, bo, bo ja nie jestem pępkiem świata, że moja rodzina i, i mój mąż to tworzymy jedność, a nie y, rozdzielczość. My jesteśmy na dobre i na złe. I mamy łączyć, a nie dzielić. Dopiero wtedy zaczęłam trochę zmieniać u siebie w domu. To, że stałam się łagodniejsza Dzięki temu, że się poznałam i już nie chciałam taka być I, i to, że nie chciałam iść pić, to też musiałam swoje przekonania odstawić I, i teraz już wiem, że one mi są niepotrzebne, to mój dom się zmienił. Ja stałam się łagodniejsza dla mojego męża, dla moich dzieci, ja z nimi rozmawiam, nie krzyczę, słucham. Z drugiej strony. Obsesję picia na początku zamieniłam w obsesję niepicia, i byłam mocno skoncentrowana na piciu moich domowników. Nic mi nie szło. <śmiech> Ciągle wstawałam przed tą ścianą i waliłam go w mur. Dopiero jak nie zaakceptowałam tego. Jak nie, nie odkleiłam się od nich wszystkich, bo ja mam inną rolę do zrobienia. Ja nie miałam rodziny uzdrawiać, tylko miałam siebie uzdrawiać, żeby być użyteczną, a nie, żeby oni nie pili, no nie? <śmiech> Bardzo długo mi to zeszło, ale już teraz mam tą wolność w sobie. Mam zgodę, mam wolność. Nie zawsze ona jest taka łatwa, bo różne są sytuacje, ale ja już mam kroki do tego. Ja już mam rozwiązanie. Ja mogę stosować program duchowy. I na pewno mi będzie i lepiej, nie będę tak cierpiała i nie będę krzywdziła domowników. Oni nie mają tego programu, więc mogę im tylko współczuć. Ale swoją postawą, swoją łagodnością mogę pokazać, że można inaczej. I tak wspaniałe narzędzia dostałam od wspólnoty. I chcę ich stosować do końca moich dni. Ok, dziękuję Wam ślicznie, że mogłam się podzielić swoim doświadczeniem. To chyba tyle. Dziękuję jeszcze raz.